To są informacje Polskiego Radia 24. Będzie głosowanie nad drugim wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów zapowiedział premier Tusk. Siedem lat więzienia grozi polskiemu kierowcy ciężarówki za spowodowanie wtorkowego zderzenia z pociągiem TGV we Francji. W weekend pokojowe negocjacje w sprawie Bliskiego Wschodu. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk zarzuca politykom PiS powiązania z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Szef rządu zaznaczył, że informacje z ABW wyjaśniają dlaczego PiS i Konfederacja blokują rozwiązania zapewniające ochronę klientom. Zbigniew Kuźmiuk z PiS nie widzi związku polityki z giełdą kryptowalut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 Premier poinformował, że Zonda Krypto sponsorowała także prawicową imprezę SIPAK w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. W spotkaniu uczestniczył ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, a także prezydent Andrzej Duda. Jak mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, podobną sytuację mieliśmy wokół skoków.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 Prokuratura zbada doniesienia dotyczące funkcjonowania giełdy Zonda Krypto. Poinformował o tym Waldemar Żurek. Będzie też głosowanie nad drugim wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Premier Tusk zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza tego o szybkie działania w tej sprawie. Polski kierowca ciężarówki oskarżony o zabójstwo w ruchu lądowym powtorkowym wypadku kolejowym na północy Francji, informuje francuska gazeta Le Parisien, grozi mu do siedmiu lat więzienia. Badania wykazały, że Polak w chwili zdarzenia był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków. We wtorek rano doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem szybkim TGV. W wyniku wypadku zginął maszynista i kilkadziesiąt osób zostało rannych. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym na północy Francji. Biały Dom wyjaśnia co dokładnie uzgodniły już Stany Zjednoczone i Iran. Intensywne pokojowe negocjacje mają rozpocząć się w weekend.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 Dziś o godzinie 12.30 w Sejmie odbędzie się ślubowanie czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali wcześniej zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego. W zeszłym tygodniu Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. Ślubowanie odbędzie się bez udziału prezydenta podkreślił w Polsat News Zbigniew Bogucki. Szef jego kancelarii ocenił, że sędziowie, którzy nie złożą ślubowania wobec prezydenta łamią konstytucję. Kilkanaście poprawek wprowadził Senat do nowelizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przepisy mają ułatwić m.in. tworzenie miejsc schronienia dla ludności czy przeprowadzania szkoleń i powstały w porozumieniu z samorządami, mówi senatorka KO Krzysztof Kwiatkowski. Mówiło o tym, że niektóre procedury są uciążliwe w sensie możliwości realizacji inwestycji, że czasami inwestycja jest wieloletnia, trudno ją zaplanować w jednym budżecie. Wśród tych kilkunastu poprawek, które przyjął Senat, to są głównie propozycje samorządów, które w porozumieniu i w dialogu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji wypracowaliśmy. Rządowy projekt zmienia, zmienia też zasady tworzenia korpusu obrony cywilnej. Gruźlica wykryta u dwóch dziewczynek z Mrągowa. Wiadomo, że miały kontakt z chorą nauczycielką. Łącznie w Olsztynie przebadano prawie 200 osób, mówi doktor Edyta Szunkarczuk. Wśród dzieci dotychczas przebadanych potwierdziliśmy gruźlicę u dwójki dzieci. Większość dzieci jeszcze oczekuje na diagnostykę. Na badanie testu Igra oczekujemy około dwóch tygodni, więc nie wszystkie wyniki jeszcze do nas wpłynęły. W listopadzie ubiegłego roku wykryto gruźlicę u nauczycielki jednej ze szkół w Mrongowie. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody. W czwartek na wschodzie opady deszczu ze śniegiem, po południu deszczu, a w Karpatach i Bieszczadach śniegu. Temperatura w dzień od 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez 6 w centrum do 10 na zachodzie kraju, a w nocy przymrozki od minus 1 do minus 3 stopni, przy gruncie do minus 5. Sześć minut po północy. Polskim Radiu 24 Powtórka programu Zmiana klimatu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 Osiołki somalijskie bardzo moje serce skradły, ale powiem tak, nasze sukcesy w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 To znaczy będzie ona obowiązywała, natomiast sprawa będzie się toczyła też równolegle przed Trybunałem Sprawiedliwości. I m, można by powiedzieć ogólnie, że m, w ogóle w polskiej debacie publicznej, jeżeli chodzi o e, relacje handlowe Unii Europejskiej z tak zwanymi ubrokowaniami trzecimi albo państwami trzecimi, e, jest wiele nieporozumień, nieścisłości, e, prostych argumentów. Nie